Znaczenie ballad i romansów wydanych w Wilnie w 1822 roku było tak wielkie, że datę tę uznawano za początek romantyzmu w Polsce. W taki sposób po raz pierwszy w literaturze poeta odwołał się do kultury ludowej. Atykę ballad Mickiewicz zaczerpnął z legend, pieśni i podań ludowych. Zgodnie z przyjętą w programowej balladzie romantyczność postawą wobec świata, poeta odwołał się do bogatego, pozarozumowego świata ludzkich przeżyć i doznań. Spróbujmy podsumować, co składało się na nowatorstwo artystyczne ballad. Polegało ono na łączeniu realizmu z fantastyką, na bogactwie środków poetyckich, operowaniu kontrastem, stosowaniu wyrazów dźwiękonaśladowczych, czyli onomatopei, na prowadzeniu dialogu i udramatyzowaniu ballad oraz nastrojowości utworów. Często akcja rozgrywa się nocą, tajemnicza przyroda stanowi tłoważeń. Pojawiają się istoty nadprzyrodzone, duchy świtezianki. Jakie jeszcze utwory napisał Mickiewicz w okresie wileńsko-kowieńskim? W drugim zbiorze utworów, w Wilnie w 1823 roku, znalazła się powieść poetycka Grażyna oraz druga i czwarta część Dziadów. W Grażynie Mickiewicz nawiązał do historii walk litewsko-krzyżackich w XIV wieku. Mąż Grażyny, książę Litawor, jest gotów sprzymierzyć się z krzyżakami przeciwko księciu Witoldowi. Chce odebrać ziemię należące do posagu żony, zatrzymane przez Witolda. Po porozumieniu z krzyżakami przeciwstawia się stary sługa, Rynwit. Litawor jest jednak zapamiętały w Gniewie. Rymwit udaje się do Grażyny, która w tajemnicy przed mężem każe mu odesłać posłów krzyżackich, co jest równoznaczne z wybuchem konfliktu. I krzyżacy napadają na ziemię Litawora, Grażyna odziana w zbroję męża wyrusza do walki, na czele wojsk i ginie na polu bitwy. Litawor przybywa z pomocą i odnosi zwycięstwo, ale nie chce żyć i ginie razem z Grażyną na stosie. Utwór zawierał cechy klasyczne i romantyczne. Klasyczne jest na przykład zachowanie reguły trzech jedności – Miejsca, czasu i akcji Bohaterka przypomina heroiny z tragedii klasycznych Romantyczny, targany silnymi uczuciami i namiętnościami Jest Litawor Nie to jest jednak najważniejsze w utworze Istotne znaczenie ma jego historyzm Zgodnie z założeniami romantycznego historyzmu Poeta pod maską historii Przekazał narodowi żyjącemu w niewoli Dwie istotne prawdy Nie wolno paktować z wrogiem ojczyzny Dla osobistych korzyści dla ojczyzny należy poświęcić życie. Te zasady były zgodne z romantyczną koncepcją heroizmu. Jaka była geneza drugiej i czwartej części Dziadów? Na powstanie drugiej i czwartej części Dziadów, czyli Dziadów Wileńsko-Kowieńskich, wpłynęło zainteresowanie kulturą ludową oraz romantyczna wielka miłość poety do Maryli Wereszczakówny. Zacznijmy od omówienia drugiej części Dziadów. Poprzedza ją ballada Upiór, Występuje w niej duch zmarłego kochanka, który raz w roku w święto zmarłych wychodzi z grobu, aby spotkać się z ukochaną. Ballada ta nawiązuje do niespełnionej miłości Mickiewicza. W drugiej części Dziadów twórca powraca do starych litewskich tradycji ludowych związanych ze świętem zmarłych. W odludnym miejscu, w starej, opuszczanej cerkwi, ludowy mędrzec Guślarz wywołuje w obecności zebranych wieśniaków duchy zmarłych. Obrzęd ten posłużył jako tło do wypowiedzenia ponadczasowych prawd moralnych. Jakie zasady ludowej moralności wygłaszają bohaterowie drugiej części dziadów? Jako pierwszy pojawiają się widma dzieci. Mówią o tym, że żyły beztrosko i szczęśliwie. Proszą o dwa ziarenka gorczycy, bo nie mogą stać się do nieba. Wypowiadają następującą prawdę moralną. Kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie doznał młodyczy w niebie. Następnie guślarz wywołuje widmo pana, który był okrutny i bezwzględny wobec poddanych. Po śmierci cierpi męki wiecznego głodu, a ptaki szarpią jego ciało. Ptaki przedstawiają ludzi pokrzywdzonych przez dziedzica. Chłopaka wychłustanego za kradzież kilku jabłek, chłopkę wypędzoną przez pana, która zamarzła na drodze razem z dzieckiem. Widmo złego pana wypowiada następującą prawdę moralną. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże. Kolejną zjawą wołaną przez guślarza jest widmo Zosi. Zosia była uroczą wiejską dziewczyną, która jednak pogardziła uczuciem miłości. Dlatego po śmierci unosi się w powietrzu, nie mogąc dotknąć ziemi, przestrzega więc słowami, kto nie dotknął ziemi nierazu, ten nigdy nie może być w niebie. Prawdy moralne, wygłaszane przez duchy, mają charakter ogólnoludzki, ponadczasowy i uniwersalny. Mówią o tym, co składa się na pełnię człowieczeństwa. Według zasad ludowej moralności prawdziwym człowiekiem jest ten, kto zaznał w życiu cierpienia, nie krzywdził drugich i potrafił docenić wartość ludzkich uczuć, zwłaszcza miłości. Obrzęd dziadów zostaje zakłócony pojawieniem się widma, które nie reaguje na zaklęcia guślarza, jest to widmo z ballady Upiór, poprzedzającej drugą część dziadów. Widmo kochanka z zakrwawioną piersią patrzy na pasterkę. Scena ta stanowi łącznik między drugą a czwartą częścią dziadów. Kim jest bohater czwartej części dziadów? Utwór ten to dramat o tragicznej nieszczęśliwej miłości, a jego bohaterem jest nieszczęśliwy kochanek, Gustaw. W dzień zaduszny pojawia się w chacie księdz, swojego dawnego nauczyciela. Wygląda dziwnie. Trudno określić, czy jest postacią realną, czy upiorem. Zachowuje się jak obłąkany. Obłęd zaś jest wynikiem kliwej miłości. Gustaw opowiada swoją historię. Jego opowieść jest bezładna, przeżywa w niej bowiem całą gamę uczuć. Od tkliwych wspomnień, poprzez żal tęsknoty, aż do bólu, rozpaczy, a nawet nienawiści, która znalazła ujście w słynnym monologu zaczynającym się od słów. Kobieto, Puchu marny, ty wietrzna istoto. Gustaw zadaje sobie pytanie, kto ponosi winę za jego tragedię? Literatura? Wychowanie? Czy ludzie ustanawiający prawa i zasady życia? Przywołuje tradycję literacką. wspomina łzy Heloizy i Cierpienia Wertera. Gustaw wyraża swój indywidualny bunt przeciwko prawom istniejącym na świecie, które uniemożliwiają człowiekowi osiągnięcie szczęścia. Gustaw to bohater najbardziej zbliżony do europejskiego bohatera Romantycznego, nieszczęśliwego kochanka Zwróćmy uwagę na to, jaką postawę reprezentuje ksiądz Jest on racjonalistą Wiele w życiu przeszedł, ale nie załamał się Jest księdzem prawosławnym, mającym dzieci Stracił żonę i zdaje sobie sprawę, że musi dzieci wychować sam Trudno mu pogodzić się z wybujałymi uczuciami Gustawa Mamy tu do czynienia z podobną jak w balla, romantyczność, konfrontacją postaw. Jakie znaczenie poety miał okres wileńsko-kowieński? W tym okresie Mickiewicz ukształtował swoją postawę romantycznego poety. Przeżycia osobiste pierwsze blaski sławy poetyckiej, aresztowanie za działalność filomacką i przymusowy wyjazd do Rosji, to wszystko wpłynęło na osobowość poety. A jakie utwory napisał Mickiewicz podczas pobytu w Rosji? Początkowo Mickiewicz przebywał w Petersburgu, gdzie poznał późniejszych dekaristów. Rząd carski wydał mu polecenie wyjazdu do Odessy. Odbył kilkumiesięczną podróż po Krymie. Zafascynowany piękną przyrodą wydał w 1826 roku w Moskwie sonety krymskie. Połączył je z sonetami miłosnymi, które odzwierciedlały atmosferę weskich salonów. W dwa lata później, a więc w roku 1828, napisał powieść poetycką Konrad Wallenrod. Na czym polega artyzm sonetów krymskich? Sonety krymskie należą do arcydzieł liryki polskiej. Zapamiętajmy, że Mickiewicz zastosował sąd włoski z dwiema strofami czterowersowymi i dwiema trójwersowymi. Zbiór rozpoczynał sonet Stepy Akermańskie. W części opisowej sonetu podmiot liryczny przyrównuje podróż przez step do podróży morskiej przez ocean. Suchy ocean to przedśrodka poetyckiego zwanego oksymoronem. W utworze mamy też piękne metafory jak fala łąk, powód światów, a opis wzbogacają liczne epitety. Zwróćmy uwagę na efekt świetlny, jaki osiągnął poeta w drugiej strofie. Na tle zapadającego zmierzchu rozległe rozlewisko Dniestru świeci jak latarnia morska. W części refleksyjnej podmiot liryczny oddaje wrażenie ciszy przy pomocy zjawisk nieuchwytnych dla ludzkiego ucha. Na przykład słyszy przylatujące wysoko żurawie kołysanie się motyla czy pełzanie węża. Na tle ciszy i majestatycznej przyrody podmiot liryczny wyraża swoje poczucie osamotnienia i tęsknoty do ojczyzny w gluga żegluga otrzymujemy dynamiczny opis wzburzanego morza obraz ożywiają animizację i personifikacje. okręca się zrywa się z wędzidła przyrównany zostaje do pegaza pod wpływem nagłego przypływu wyobraźni i natchnienia poetyckiego spokojny, statyczny opis faliącego lekko morza mamy w sonecie cisza morska. Niezwykle oryginalne jest porównanie lekko falującej wody do śpiącej narzeczonej. Na tle ciszy i spokojnego morza podmiot liryczny wyznaje, że dręczy go hydra pamiątek. Powraca do przeszłości wspomnień związanych z młodością spędzoną w kraju. Warto uważnie przeczytać sonet Ajudach w którym podmiot liryczny na wzór poetów starożytnych i wielkich twórców renesansu przepowiada swoją przyszłą sławę poetycką. Szczególne znaczenie ma także sonet pielgrzym. Podmiot liryczny wyraża w nim głęboką tęsknotę do ojczyzny. Po raz pierwszy nazywa siebie pielgrzymem, czyli człowiekiem dążącym do świętego celu. Tym celem będzie dla poety wolna ojczyzna. Powraca także myślą do swojej młodzieńczej miłości jako najpiękniejszego, choć smutnego przeżycia młodości. Spróbujmy podsumować naszą wiedzę o sonach krymskich. Są one wybitnym osiągnięciem artystycznym Mickiewicza. Poeta znakomicie połączył słowo poetyckie z efektami akustycznymi, malarskimi, świetlnymi, wykorzystując bogactwo środków poetyckich i orientalne słownictwo. Najważniejsze są jednak zawarte w sonetach przeżycia. Utwory te wyrają tęsknotę poety do ojczyzny, rejestrują przypływ natchnienia poetyckiego, przepowiadają przyszłą sławę, zawierają także wspomnienia młodzieńczej miłości. Przeżycia te wiążą się z odczuciem piękna przyrody. Przejdźmy teraz do Konrada Wallenroda utworu niezwykle ważnego w polskiej literaturze romantycznej. Spróbujmy streścić utwór, przedstawiając chronologicznie losy głównego bohatera. Podobnie jak w Grażynie, Mickiewicz nawiązał do XIV-wiecznych walk litewsko-krzyżackich. Krzyżacy napadli na Kowno, by chłopiec Walter Alf dostał się do niewoli krzyżackiej. Przebywał na dworze Wielkiego Mistrza, żył w dostatku i zapomniałby, że jest Litwinem gdyby nie wędrowny pieśniarz litewski zwany Wajdelotą. Halban rozbudził w nim uczucia patriotyczne. Opowiadał o ojczyźnie. Zabierał na wycieczki ponienie, pokazywał ojczyste strony. W Walterze Alfie stopniowo narastała nienawiść do krzyżaków. Podczas jednej z bitew, razem z Halbanem, przeszli na stronę Litwiów. Dostali się na dwór księcia Kiejstuta. Walter Alf Ożenił się z jego córką, Aldoną. Myśl o zemście na krzyżakach nie dawała mu jednak spokoju. Postanowił więc rozstać się z Aldoną i dokonać zemsty. Wyjechał w nadreńskie krainy, czyli do Niemiec, gdzie na wyprawę krzyżową wyruszał rycerz Konrad Wallenrod. Został jego giermkiem. Po pewnym czasie Walenrod zginął w tajemniczych okolicznościach. Walter Alf, przybrawszy jego imię, wstąpił do zakonu krzyżackiego. Brał udział w turniejach rycerskich, zdobył sławę, wybrano go wielkim mistrzem. Jego zadaniem było spoczęcie wojny z Litwą. Walenrod długo zwlekał z decyzją. Gdy nastała zima, wreszcie wyruszył. Wprowadzał jednak wojska krzyżackie w zasadzki, potajemnie pertraktując z Litwinami. W ten sposób zniszczył potęgę krzyżacką. Na czele niedobitków powrócił do Malborka i nie czekając na wyrok sądu, Wypił truciznę. Przedtem jednak pożegnał się z Aldoną, która po jego wyjeździe zdecydowała się na żywot pustelnicy w zamkowej wieży. Zastanówmy się, na czym lega tragizm Konrada Wallenroda. Konrad Wallenrod dokonuje wyboru pomiędzy szczęściem osobistym a walką o wolność ojczyzny. Jednak dramat bohatera rozgrywający się na płaszczyźnie etyczno-moralnej ma głębsze podłoże. Walenrod, rycerz o wysokim poczuciu honoru Aby osiągnąć cel Musi posłużyć się podstępem i zdradą Musi wbrew sobie zdecydować się Na walkę niegodną prawego rycerza Zdaje sobie jednak sprawę Że nie ma innej możliwości pokonania wroga Godząc się na taką walkę Przeklina ją Mówi o Aldony Jeden sposób Aldono Jeden pozostał Litwiną Skruszyć potęgę zakonu Lecz nie pytaj dla Boga Stokroć przeklęta godzina, kiedy od wrogów zmuszony chwycę się tego sposobu. Valenrod musi zrezygnować z honoru, z wartości moralno-etycznych, z własnego sumienia, po prostu z samego siebie. Świadomie skazuje na śmierć ludzi, którzy obdarzyli go najwyższym zaufaniem. Godzi się na podstęp, widząc w nim jedyny skuteczny sposób pokonania wroga. Wallenroth Niszczy potęgę krzyżacką. Nie mógłby jednak żyć schańbiony, z obciążonym sumieniem. Decyduje się więc na mierć. Jakie znaczenie miał dla narodu żyjącego w niewoli utwór Mickiewicza? Spójrzmy na motto poprzedzające utwór. Poeta zaczerpnął je z traktatu politycznego myśliciela włoskiego renesansu Niccolò Machiavellego. Brzmi ono. Istnieją dwa sposoby walki. Można być lisem lub lwem. W Konradzie Walenrodzie poeta podsunął narodowi walkę podstępem. Podczas pobytu w Rosji poznał potęgę caratu i zrozumiał, że nie można wygrać na polu bitwy. Zrezygnował z koncepcji walki orężnej, zaproponowanej w Grażynie. Podstęp uznał za jedyną skuteczną metodę walki wrogiem ojczyzny w warunkach politycznej niewoli. Zapamiętajmy, że wraz z utworem Mickiewicza Pojawiło się pojęcie walenrodyzmu, czyli działania konspiracyjnego, działania za pomocą podstępu i zdrady. Walenrodyzm oznaczał postawę dwuznaczną, polegającą na ukrywaniu nienawiści i chęci zemsty pod pozorami lojalności i posłuszeństwa. Idea walenrodyzmu stawała się żywa w każdym momencie zagrożenia bytu narodowego. Rozważmy jeszcze jedno ważne zagadnienie, zawarte w utworze. Jaką rolę przypisuje poezji polskiej poeta romantyczny? Mickiewicz w Konradzie Walenrodzie złożył hołd poezji ludowej, w której przetrwały najcenniejsze dla narodu wartości. Poświęcenie, patriotyzm, bohaterstwo. Świadczą o tym słowa. O pieśni gminna, ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. Poeta podkreśla także niezniszczalną siłę poezji, mówiąc Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spuszczą złodzieje, pieśń ujdzie cało. Stwierdza, że wszystkie dzieła sztuki mogą ulec zniszczeniu, mają wartość przemijającą. Jedynie poezja przetrwa wiecznie. Rozważając zagadnienie, jaką rolę może odegrać poezja w życiu narodu, wyobraźmy sobie taką sytuację. Podczas uczty na zamku w Malborku obecny na niej Halban zabawia rycerzy krzyżackich i wielkiego mistrza śpiewaniem pieśni. Śpiewa pieśń Wajdeloty, w której przypomina Konradowi jego dzieje i konieczność dokonania zemsty. Wielki mistrz, Konrad Wallenrod, w odpowiedzi śpiewa balladę Alpuchara. Jest to historia arabskiego wodza, Almanzora, który chory na dżumę zjawił się w grenadzie u zwycięskich chrześcijan. Pokłonił się wodzom chrześcijańskim, przysięgał wierność, ściskał ich i całował, wszczepiając śmiertelną chorobę. Większość z nich poległa. Ballada Alpuchara wyrażała ideę walki podstępem, w poetyckim skrócie ujmowała ideę utworu. Powróćmy jednak do ucztujących rycerzy. Halban przypomina Walenrodowi o zemście. Wallenrod Śpiewając Alpuchar odpowiada mu, w jaki sposób dokona zemsty na krzyżakach. Zgromadzeni na uczcie rycerze nie rozumieją treści obu tych pieśni. Między Halbanem a Walenrodem powstało tajne porozumienie. Mickiewicz wykazał w utworze, że poezja może być narzędziem między poetą romantycznym a narodem. Wskazał na ogromną rolę poezji i poety w życiu narodu. Od wydania Konrada Wallenroda zrodziło się pojęcie poezji wieszczy, a poeta urósł do rangi duchowego przywódcy narodu. Powróćmy jednak do biografii Mickiewicza. Z Rosji poeta udał się do Niemiec, a następnie przez Szwajcarię do Włoch. Tam dotarła do niego wiadomość o wybuchu powstania listopadowego. Pośpieszył do kraju. Zatrzymał się na kilka miesięcy w Wielkopolsce. Poznał życie szlachty i tu zrodził się pomysł napisania pana Tadeusza. Przekroczenie granicy pruskiej okazało się niemożliwe. Powstanie upadło, a poeta wraz z całą falą emigrantów udał się do Drezna, gdzie powstała trzecia część dziadów, zwana dziadami Co Możemy powiedzieć o genezie utworu. Na powstanie trzeciej części dziadów wpłynęła klęska powstania listopadowego. Poeta pragnął zrehabilitować się przed narodem za to, że nie wziął udziału w walce. W liście do Joachima Lelewela pisał To dziełko uważam za kontynuację wojny, którą teraz, kiedy miecze schowane, dalej trzeba Pami prowadzić. Trzecia część Dziadów to dramat romantyczny. Do części dramatycznej dołączył poeta część opisową, tak zwany ustęp trzeciej części Dziadów. Całość poświęcił przyjaciołom, filomatom oraz wszystkim narodowej sprawy męczennikom. Jakie znaczenie ma prolog, scena rozpoczynająca dramat? W tej scenie przedstawiony został więzień, który umieszcza na ścianie celi napis Umarł Gustaw, narodził się Konrad. W prologu nastąpiła symboliczna przemiana nieszczęśliwego kochanka Gustawa z czwartej części Dziadów w Konrada, bojownika o sprawę narodową. Model bohatera tragicznego kochanka nie mógł być akceptowany w obliczu narodowej klęski. Na podstawie dramatu zastanówmy się, jaką postawę przyjdzie Polska wobec prześladowań ratu. Ukazana jest ona w następujących sytuacjach. W scenie więziennej, w opowiadaniu Adolfa Ocichowskim, podczas balu u senatora, w historii pani Rolson. Scena więzienna jest sceną realistyczną. Poeta nawiązał w niej do osobistych przeżyć, oddał atmosferę spisku filomackiego. Występują w niej autentyczni filomaci, przyjaciele z młodości poety. W noc wigilijną więźniowie zbierają się w celi Konrada. Panuje nastrój smutku. Więźniowie mówią o zastraszeniu mieszkańców Litwy. Ludzie drżeli w domach na dźwięk dzwonków kibitek. Wystarczyło bowiem najmniejsze podejrzenie, aby zostać aresztowanym. Więźniowie, którzy są ofiarami terroru, jaki nowo rozpętał na Litwie, Martwią się o bliskich, są niepewni swego su. Wspaniałą postawę moralną reprezentuje Tomasz. Nie załamał się w czasie tortur, choć nie wyprowadzano go z celi i karmiono zatrutym jedzeniem. Teraz chce przyjaciół wziąć na siebie. Więźniowie usiłują dodać sobie otuchy, wprowadzając nastrój pozornej wesołości. Felix śpiewa ironiczną pieśń pełną nienawiści do cara, ukrywanej pod pozorami lojalności. Wyraża w niej ideę walenrodyzmu. Jankowski śpiewa bluźnier pieśni z refrenem Jezus Maryja, pełną wątpliwości o istnieniu boskiej opatrzności. Buntownicza jest pieśń Konrada, w której przypisuje szczególną rolę poezji patriotycznej. Powinna ona wzywać do nieustępliwej walki z wrogiem. W refrenie powtarza się, że będzie to walka z Bogiem i choćby mimo Boga. Wstrząsające jest opowiadanie Sobolewskiego o wywożeniu więźniów polskich na Sybir. Młodzi chłopcy o ogolonych głowach szli kibitek kuci zakłócił łańcuchy. Pomimo cierpień zachowali godność. O metodach stosowanych w śledztwie niech świadczy choćby fakt, że jeden z więźniów, Wasilewski, zbity podczas przesłuchiwania, zmarł w zetknięciu ze świeżym powietrzem. Jak kończy scena więzienna? Scenę więzienną kończy monolog Konrada, zwany małą improwizacją. Konrad, poeta, Czując się odpowiedzialny za losy swojego narodu, chce przewidzieć jego przyszłość. Wizję przyszłości przesłania mu ogromny kruk, symbolizujący cara. Konrad przeżywa moment wielkiego duchowego uniesienia. Powróćmy do obrazu męczeństwa młodzieży polskiej. Uzupełnia go opowiadanie Adolfa Ocichowskim ze sceny w salonie warszawskim. Cichowski był ozdobą salonów i duszą towarstwa. Wesoły, dowcipny i pełen uroku sprawiał wrażenie człowieka żyjącego lekko i beztrosko. W rzeczywistości należał do stronnictwa patriotycznego działającego w konspiracji. Za tą polityczną działalność został aresztowany. Żeby ukryć ten fakt, policja upozorowała samobójstwo pozostawiając płaszcz nad brzegiem Wisły. Jednak po trzech latach przypadkowo usłyszano nazwisko Cichowskiego wśród więźniów wyprowadzanych z warszawskiego więzienia. Rodzina rozpoczęła starania i udało się jej uzyskać zwolnienie. Cichowski powrócił do domu chory, zrujnowany psychicznie. Chociaż pomimo tortur i długotrwałego śledztwa nikogo nie wydał. Cichowski jest jeszcze jednym przykładem polskiego męczennika, bohatera walki o sprawę narodową. Jakie znaczenie dla omawianego problemu ma scena balu u senatora. Bal poprzedza krótka, groteskowa scena pod tytułem Sen Senatora. Poznajemy w niej Nowosilcowa, dręczonego przez diabły. Senator śni, że cieszy się łaską cara, otrzymuje order, zażywa rozkoszy sławy i zaszczytów. Za sprawą złych duchów popada jednak w niełaskę i okrutnie się męczy. Bal u senatora jest sceną realistyczną. Nowosilcowa widzimy w działaniu. Otaczają go służalcy doktor i pelikan którzy rywalizują między sobą o względy i łaski do Nowosilcowa przychodzi z polecenia księży pani Rolison niewidoma wdowa, której jedyny syn został aresztowany i uwięziony Nowosilcow perfidnie ją oszukuje zapewnia, że jej syn jest bezpieczny i zdrowy chociaż doskonale zdaje sobie że młody Rolison skatowany na śledztwie próbował popełnić samobójstwo wyskakując przez okno scenę kończy bal podczas balu Goście dzielą się na dwie grupy. Po prawej stronie przebywają przeciwnicy senatora, którzy jak starosta przyszli na bal powodowani strachem i obawą przed represjami. W tej grupie znajdują się również niektórzy rosyjscy oficerowie, jak na przykład Besturzew, potępiający carski despotyzm, solidaryzujący się z uciskanym narodem polskim. Po lewej stronie zebrali się natomiast urzędnicy i autokracja zabiegająca o względy Nowosilcowa. Przejdźmy teraz do mówienia wielkiej improwizacji. Należy ona do słynnych monologów romantycznych. Jej bohaterem jest Konrad Poeta, odpowiedzialny za losy narodu. W wielkiej Improwizacji można wyodrębnić dwie części. W pierwszej Konrad, świadomy swego talentu i mocy twórczej, przeżywa moment duchowego uniesienia i przygotowuje się do polemiki z Bogiem, która pełnia część drugą. Zacznijmy jednak od początku. Już w pierwszych słowach Samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi. Dochodzi do głosu romantyczny indywidualizm. Konrad, wybitny poeta, ma świadomość wielkości swego talentu. Jako poeta-geniusz przeżywa samotność. Nie sądzi, aby jego poezja mogła tracić do przeciętnego umysłu. Stąd pełne goryczy stwierdzenie Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi. Konrad jednocześnie upaja się wielkością swojej poezji. Odczuwa nawet pogardę dla innych twórców. Skrajny indywidualizm pozwala mu na porównanie jego poezji do tak wielkiego dzieła, jakim było stworzenie świata przez Boga.